Wibracja 19 Boska potańcówka Zawsze lubiłem swobodny taniec. Wprost uwielbiam podrygiwać w taktu ulubionej muzyki. Czymś, co zawsze pomagało mi w tańcu solo, była myśl, że aniołowie tańczą dookoła mnie. Kiedy ruszamy biodrami i wirujemy na parkiecie, skaczemy i potrząsamy ciałem, łączymy się z prądem życia. Tańcząc do ulubionej muzyki i czując totalny luz. Na te kilka chwil pozbywamy się lęków i trosk, a na poziomie energetycznym poprzez ruch wrażamy naszą duszę. Zawsze wierzyłem w taniec zwycięski, w którym chodzi głównie o manifestacje. Należy wtedy pomyśleć o swoich pragnieniach, celach i marzeniach i poczuć, że wszechświat już nam to wszystko podarował. Tańczysz, ponieważ cieszysz się z tych darów. Tworzysz też ich prawdziwą energię. Czujesz. Jak gdyby ruch Twojego ciała pomagał ujarzmić siłę oraz wsparcie wszechświata i przedstawić je w fizycznej formie. Na swoich pokazach i prezentacjach regularnie wykonuje taki taniec zwycięstwa na scenie. Mówię również o tym w mojej książce modlitwy do aniołów. Podczas takiego tańca wzmacniamy nasze wibracje, ponieważ wkraczamy w stan radości. Kiedy nasze wibracje wirują na wysokim poziomie. Otrzymujemy przewodnictwo i błogosławieństwa oraz manifestujemy pragnienia naszego serca. Kiedy ostatni raz tańczyłeś do ulubionej piosenki? Czy myślałeś wtedy o tym jak o treningu duchowym? Wibracja na dziś Wzorując się na dzisiejszej lekcji, zorganizujesz boską potańcówkę. Oczyść swoją przestrzeń i wibrację siłą ruchu. Pora dnia i rodzaj muzyki nie są tu istotne. Upewnij się jednak, że czujesz intensywną energię przepełnioną radością. Pomyśl o pragnieniach serca. Pomódl się w ciszy lub na głos. Wyobraź sobie swoje najskrytsze marzenia lub zwizualizuj siebie mierzącego się z dzisiejszym problemem. Poczuj, jak światło wypełnia twoją istotę. Pozwól, aby promieniowało z twojej aury. Następnie włącz ulubiony utwór i świętuj. Jak gdyby wszechświat już spełnił twoje prośby. Twoja intencja na dzisiaj jest następująca. Dzisiaj tańczę z wszechświatem. Wyrażam duszę przez ruch. Radośni aniołowie wirują wokół mnie. Wiem, że wewnątrz mnie obecne jest nieograniczone światło. Dzielę się światłem ze światem poprzez moją radość. Podziel się wibracją. Nigdy nie tańczę sam. Aniołowie też lubią się pobujać.